Nie dodał, że Staszek pstryknął włącznik, ale zapomniał nalać wody. Właściwie czajnik w ogóle nie powinien w takiej sytuacji zadziałać, jednak po jego dokładnym obejrzeniu Antoni ustalił, że włącznik nie zadziałał jak wyłącznik. Tomczak wcisnął go z taką siłą, że guzik został w tej pozycji na zawsze. Zrzucili się na nowy czajnik, tylko nie mieli czasu dokonać zakupu. Od miesiąca. Zrobią to, dopiero gdy koleżanka z pokoju obok przegoni ich na cztery wiatry. Bardzo dziękuję. Renata z wdzięcznością przyjęła kanapkę. Matylda przełknęła ślinę. Też była głodna, ale o ile nie miałaby skrupułów, by objadać organy ścigania, o tyle nie zamierzała pozbawić klientki śniadania. Panie komisarzu, proszę powiedzieć, o co chodzi. Większego zamieszania i tak już być nie może. Zwróciła się do Mareckiego. Ten chwilę przyglądał się Dąbkowej, która wydawała się już spokojniejsza. Kolejny logiczny krok w sprawie NN stanowiła identyfikacja przez rodzinę. Nie był przekonany, że mężczyzna na zdjęciu i nieboszczyk z prosektorium to ta sama osoba, ale zgadzał się czas zaginięcia i ubranie. Nie można tego zignorować. Niech będzie. Usiadł za biurkiem, pochylił się do przodu i ze splecionymi dłońmi zaczął wyjaśniać. W czwartek nad ranem dostaliśmy zgłoszenie o martwym mężczyźnie leżącym w zakolu rzeki. Nie miał przy sobie dokumentów ani rzeczy osobistych. Rysopis zbliżony do wyglądu Mateusza Dąbka, ale nie jestem pewien, czy to on. Dlatego jeśli czuje się pani na siłach, chcę go zobaczyć. Oświadczyła z przekonaniem. Dobrze, proszę dokończyć kanapkę, wypić herbatę, gdy tylko tu dotrze... A ja zadzwonię, by przygotowano ciało do oględzin. Zawahał się chwilę, po czym dodał Bardzo mi przykro z powodu okoliczności, pani Dąbek, ale proszę być dobrej myśli. To nie musi być pani mąż. Tak, rozumiem. Odrzekła bez większego przekonania. Na jej twarz wróciły kolory, głos miała znacznie spokojniejszy. Widać było, że opanowała emocje. Matylda podejrzewała, że mimo początkowego szoku klientka pocieszała się myślą, że to nie kochanek. Ona sama nie była co do tego przekonana. Kiedy widziała Muszyńskiego, był ubrany podobnie jak Dąbek na zdjęciu. Taka moda, wielu mężczyzn preferowało ten styl, różniła się tylko tonacja kolorystyczna. Rysopis ukochanego Renaty Dąbek pasowałby jak ulał również do jej męża. Najwyraźniej gustowała w podobnym typie mężczyzn. Matylda wciąż powracała w myślach do niedawnej rozmowy z klientką. Przyjechały zgłosić zaginięcie męża, lecz wcześniej ustaliła z że namierzy jej kochanka, oczywiście nie używając tego słowa. Rozmowa była nieco zaskakująca, ale najważniejsze, że doszły do porozumienia. — Co chce pani wiedzieć? — zapytała zrezygnowanym tonem Renata, gdy Matylda zakomunikowała jej, że muszą porozmawiać o Romualdzie Muszyńskim. To było wtedy, gdy zostawiła Mareczka w środku miasta. Nie powinien czuć do niej żalu. W końcu nie porzuciła go na odległej wsi, gdzie w promieniu wielu kilometrów nie ma żywego ducha. Na początek potrzebny mi jego adres, czy też adres domku letniskowego, czegokolwiek, co jest na jego nazwisko – Proszę wskazać mi miejsca, w których bywa, nie tylko kawiarnie czy kluby, ale nawet sklepy, gdzie często robi zakupy. Tylko to chce pani wiedzieć? Umówmy się, że o pewne rzeczy nie będę pytała. Nie powiem nikomu tego, czego nie wiem. Załóżmy, że to moja prywatna inicjatywa, pozwalająca zdobyć doświadczenie zawodowe, a pani wyświadcza mi przysługę, ułatwiając zadanie. Dlaczego pani to robi? Tak sobie myślę, że zniknięcie obu panów może mieć ze sobą jakiś związek. Być może odnalezienie jednego doprowadzi mnie do tego drugiego. Może chcę się przysłużyć dużej firmie, bo mam nadzieję, że wtedy biuro, dla którego pracuję, zaproponuje mi stałą współpracę. Możemy rozważać możliwości i motywy mojego działania w drodze na komisariat i tracić czas. Albo powie mi pani co wie, a ja zrobię co możliwe, by pomóc. Nie wyjaśniła mi pani... Dlaczego to robi? Jeśli powiem, dlaczego będę musiała zadać pytania, na które nie chce pani odpowiadać. Na co nam to? Matylda czuła się jak Filip Marlow w spódnicy, choć rzadko ją nosiła. Zdumiała samą siebie pokrętnością własnej odpowiedzi. Czuła jednak, że pytając wprost, czy ma szukać męża czy kochanka, popełniłaby błąd. Klientka zamknęłaby się w sobie, a ona wyleciałaby z biura detektywistycznego na zbity pysk. Niech będzie. Zgodziła się Dąbkowa. Niestety niewiele mogła powiedzieć o swoim ukochanym. Nie wiedziała, gdzie Muszyński robi zakupy, ani gdzie bywa. Spotykali się u niej w domu pod nieobecność Mateusza, który nigdy, ale to nigdy nie wpadał do domu w trakcie pracy. Sąsiadów się nie obawiała, bo nie utrzymywali z nimi kontaktów. Większość z nich miała dzieci, a te denerwowały Mateusza. Renata nie bywała sama u sąsiadek, bo większość rozmów toczyła się wokół dzieci, których sama nie miała. Adres Muszyńskiego Matylda otrzymała już w firmie, a żadnego innego Dąbkowa nie znała. Matyldzie nie mieściło się w głowie, jak to możliwe, żeby tak zupełnie nic nie wiedzieć o drugiej osobie. Czy oni ze sobą nie rozmawiali? A niby po co? Zapytała ironicznie samą siebie. Nie doszli jeszcze do etapu rozmów, bo chwilowo utknęli na etapie łóżka. Tak to jest z nowymi znajomościami. Niestety motyle w brzuchu z czasem zamieniają się w kamień u szyi. Słucham? Nagle uświadomiła sobie, że Marecki coś do niej mówi. Pytam, czy wszystko w porządku. Nie wiem, okaże się. Odparła zgodnie z prawdą. Jak może być w porządku, skoro jeden z poszukiwanych przez nią mężczyzn to trup? Dodała w myślach. Prawdopodobnie. Poprawiła się. Tylko być może poprawiła się ponownie, chcąc zachować nutkę optymizmu. Jak umarł? Zapytała komisarza, ściszając głos. Nie mam jeszcze raportu. Ale sekcja była. Zerknął na Dąbkową. Popiła herbatę przyniesioną przez Staszka a napki zniknęły w oka mgnieniu, puste pudełko przypominało komisarzowi o pustym żołądku. Tętnia kaorty, pękł. Sam z siebie? Tak. Czyli nie zabójstwo? Nic na to nie wskazuje, przyznał. To co pan właściwie robi z ciałem? Ja? Nic, co niby miałbym z nim robić. Od tego jest patolog. Bardzo zabawne, burknęła. Muszę dokonać identyfikacji zwłok. Renata Dąbek jest pierwszą osobą, która szuka zaginionego mężczyzny o takim rysopisie. Miałem zająć się upublicznieniem jego wizerunku, ale akurat przyszłyście. A odciski? Nie mam z czym porównać. W bazie danych brak jego odcisków. A DNA? Ha, powiedział ponuro. I kto teraz żartuje? Widział pan zdjęcie Dąbka. To on? Znów zerknął na Renatę Dąbek. Na osiemdziesiąt procent nie. Podrapał się po podbródku, na którym zaczął już się pojawiać zarost. Matylda wyjęła telefon i odszukała zdjęcie Muszyńskiego, które przesłał jej mareczek tamtego feralnego, zakończonego niepowodzeniem wieczoru. A ten? Ilu pani ma tych zaginionych? Tylko jednego, ale dowiedziałem się w firmie, w której pracował Dąbek, że zniknął też jego zastępca. Odnotowała z dumą, że powiedziała prawdę, która została potraktowana jak odpowiedź na pytanie komisarza, choć de facto mu nie odpowiedziała. «Zaczynasz być coraz lepsza w nieokłamywaniu organów ścigania» – pochwalił ją głosik w głowie. «Uczę się» – odpowiedziała skromnie. «Też zaginął?» Widać było, że Marecki zaczyna się zastanawiać nad owym kolejnym zbiegiem okoliczności – Matylda uznała, że musi przerwać ten proces, nim komisarz dojdzie do niepożądanych wniosków. Od dobrego tygodnia ma urlop, ale nie odbiera telefonów z pracy i nie odpisuje na maile. Przecież ma urlop. No właśnie, ale taka polityka firmy. Niewolnictwo i te sprawy. Dlaczego pani ma jego zdjęcie w telefonie? Kurde, Melek, Marecki, ty zawsze musisz być gliną? Zirytowała się. Dąbek czasami wychodził z nim po pracy. Może ten Muszyński by coś wiedział? Teoretycznie nie skłamała. Salomea Gwint uprzedziła ją, że niektórzy policjanci cenią detektywów i nawet chętnie z nimi współpracują. Inni natomiast traktują ich jak wcielone zło i próbują egzorcyzmować. Nigdy nie kłam śledczym w żywe oczy – bo ci drudzy zaraz walną ci utrudnianie śledztwa, celowe wprowadzanie w błąd organów ścigania albo składanie fałszywych zeznań. Instruowała ją kilka tygodni temu. Odpowiadaj na pytania, ale im mniej mówisz, tym lepiej, a najlepiej wcale. Ostatniego Matylda nie rozumiała, ale może chodziło właśnie o to. Odpowiadała na zadane pytanie, w gruncie rzeczy na nie nie odpowiadając. Słucham? Uświadomiła sobie, że Marecki znów coś do niej mówi, a ona znów nie wie co. Powiedziałem, że ten drugi jest jeszcze mniej podobny do mojego NN niż zaginiony. — To dobrze. — Dla niego na pewno. — Przyznał. — Pan zażartował? — Niemożliwe. Znowu pani odpłynęła. Nie odpowiedział na zaczepkę. — Tak, bo myślałam. Przypomniałam sobie, że Dąbek jeździł Lexusem na swoje nazwisko. Gdyby samochód był tam, gdzie on, nie miałby pan problemów z identyfikacją ofiary. Zgadza się. Nie było samochodu? Nie. Aha. W którym miejscu znaleźliście ciało? Przez chwilę myślała, że nie odpowie, ale ostatecznie wydusił z siebie. Na zakolu rzeki. Można tam dojechać autem? Można. Ale auta nie było. Nie było. To jak facet się tam znalazł? Nie wiemy. Aha. I nic przy sobie nie miał? Nie. Okradziony? Prawdopodobnie. Ale nie zamordowany. Nie. Tętniak mógł pęknąć z powodu stresu? Mógł. Zatem... Zatem co? Ewentualny złodziej porzucił ciało? Możliwe. Ależ się pan rozgadał. Zauważyła ironicznie. Mówię więcej niż powinienem... I to tylko dlatego, że może pani być wmieszana w sprawę i wiedzieć coś, co nam pomoże. Jeśli to Dąbek. Jeśli to Dąbek, a ta kobieta wie więcej niż mówi, to polskie sądownictwo po raz drugi może nie przetrwać jej zaangażowania w sprawę, pomyślał, ale przezornie nie powiedział tego głośno. Matylda Dominiczak była chętna do współpracy, ale na swoich warunkach. Informacjami dzieliła się chętnie, lecz tylko tymi, które w danym momencie chciała ujawnić. Na pewno mu namiesza. Oby nie skończył gorzej niż ostatnim razem. Matylda zaczęła w myślach analizować możliwe hipotezy. Zanim jednak rozważyła pierwszą, machnęła ręką i na nią, i na wszystkie inne. Jeśli N.N. nie jest żadnym z zaginionych mężczyzn, to sprawa Mareckiego nie będzie jej dotyczyć i niech komisarz sam sobie buduje kolejne hipotezy. Sądzi pani, że to zbieg okoliczności? Co takiego? Zapytała zmieszana. Pewnie znowu odpłynęła i nie słyszała pytania. Zaginął mąż pani klientki, a jego zastępca się nie odzywa. Przed chwilą sam pan stwierdził, że urlop jest wystarczającym wyjaśnieniem takiego stanu rzeczy. Powiedziałem, że nie odbiera i nie odpisuje, bo ma urlop. I osobiście facetowi się nie dziwię, jeśli mają tam taki kierat. Na pani miejscu rozważyłbym jednak, czy naprawdę to tylko zbieg okoliczności, że jednocześnie wcięło dwóch dyrektorów. Rozważam to, przyznała. To akurat mogła śmiało powiedzieć. Dlatego pokazałam panu jego zdjęcie. Gdyby się okazało, że jest u pana na stanie, traciłabym tylko czas, szukając go, by odnaleźć domka. Jeśli to dombek jest u mnie na stanie. Szepnął cicho, by klientka nie usłyszała jego odpowiedzi, a zwłaszcza użytego przez Matyldę Dominiczak wyrażenia. To może uznać pani sprawę za zakończoną. Niekoniecznie. Klientka pewnie będzie chciała odzyskać auto. Tak czy siak zawsze znajdzie się coś do roboty. Komisarz nie zdążył odpowiedzieć. Przeszkodził mu dźwięk telefonu komórkowego. Marecki. Rzucił krótko. Słuchał przez chwilę swojego rozmówcy, po czym odrzekł. Dzięki. Będziemy za pół godziny. — Wychodzi pan? — spytała zbulwersowana Matylda. — Ciało już jest przygotowane. Możemy jechać na oględziny. Zwrócił się głośno do wszystkich obecnych. Dąbkowa znów pobladła, ale tylko skinęła głową. Tym razem nie zemdlała. Mereckiemu głośno zaburczało w brzuchu. Może jednak powinien skusić się na kiełbasę Tomczaka.